Spójrzmy, proszę, psalm 25. Jest to taka modlitwa, w której Dawid dotyka wielu różnych aspektów swojego życia, ale myślę, że wielu z nas, słuchając słów tego psalmu, czytając ten psalm, odnajdzie też własną sytuację, i myślę, że przynajmniej w jakiejś części możemy uczynić z tego psalmu naszą własną modlitwę. Dawid zaczyna ten psalm słowami: Do ciebie, Panie. Wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam, obym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. A więc w tej pierwszej części widzimy, że Dawid zwraca się do Boga i w tym przyjściu do Boga wyznaje swoją wiarę, wyznaje swoją ufność. Ma to przekonanie w sercu, iż polegając na Bogu nie zawiedzie się, nie będzie zawstydzony. Wielu ludzi dzisiaj pokłada nadzieję nie w tym, co trzeba. Pokładają nadzieję w sobie samych, pokładają nadzieję w innych ludziach, pokładają nadzieję czasami w jakimś kościele nawet pokładają nadzieję w swoich własnych możliwościach i staraniach. Słowo Boże pokazuje nam, że tylko ci, którzy na Bogu polegają, tylko ci, którzy ufają z całego serca jedynemu prawdziwemu Bogu, Jahwe, żywemu Bogu, który objawił się nam w Panu Jezusie Chrystusie, nie zaznają wstydu. Natomiast jak tutaj nas też ostrzega w tych pierwszych słowach tego psalmu, ci, którzy nie dochowują wiary, ci, którzy chociaż może ufali kiedyś Bogu, może w nim pokładali swoją ufność, ale z czasem położyli ją gdzieś indziej. Zaznają wstydu. Ci się rozczarują. Dla tych przyjdzie dzień, w którym się okaże, że błądzili, że nie tam, gdzie trzeba, położyli swą ufność. Jakże ważne, bracia i siostry, abyśmy upewniali się, iż nasza ufność jest w Bogu, który daje nam życie. I wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Nie w tym, czy na świecie jest dobra sytuacja ekonomiczna, czy nie. Nie w tym, czy mamy zdrowie, czy też je tracimy. Nie w tym, czy nas szanują, czy nas opluwają. To są ważne rzeczy, ale w nich nie powinna być nasza ufność. Nasza ufność winna być w Bogu. I tylko trzymając się Jego i tylko polegając na Nim, nie zawiedziemy się. Jeśli położymy ufność gdziekolwiek indziej, wcześniej czy później, rozczarujemy się. Będziemy zawstydzeni, że położyliśmy ufność gdzieś indziej niż w Bogu, który wszystko uczynił, który mocą swego słowa zachowuje wszystko w istnieniu, od którego zależy każda chwila naszego życia. Nasza ufność winna być w Nim. Do Niego zwróćmy dzisiaj nasze dusze. Jeśli widzimy gdzieś w naszym życiu poleganie na innych Bożkach, bo tak trzeba je nazwać. Jeśli nie polegamy na Bogu, a polegamy na czymś innym, to to stało się naszym bożkiem, naszym bałwanem. Módlmy się, aby Bóg pokazał nam słabość tych wszystkich bożków, ich chwiejność, ich zawodność. I aby otworzył nasze oczy na swoją chwałę, na swoją stabilność, na swoją wierność, na swoją dobroć, na Jego wielką miłość, abyśmy w Nim i tylko w Nim naszą ufność pokładali. I dalej Dawid kontynuuje, modląc się Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich, naucz mnie, prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Myślę, że każdy z nas winien się modlić tą modlitwą. Myślę, że ta część, którą przeczytaliśmy, tyczy się każdego z nas. Nasza ufność winna być w Bogu, a gdy ufamy Bogu, to nie polegamy na własnym rozumie, ale każdego dnia prosimy Go, by On nas prowadził, by On kierował naszymi drogami, by On strzegł naszych warg, by On strzegł naszych wszystkich kroków, naszych myśli, by On pokazywał nam, co mamy robić, jak mamy robić, kiedy mamy robić, w jaki sposób mamy robić, że chcemy, by On nas prowadził. Jeśli wiemy, że On jest tak przerastający nas w swej mądrości, w swej wiedzy, to nie będziemy polegać na sobie i na własnym rozumie, ale będziemy pytać się Jego o wszystko i będziemy prosić Go, by objawiał nam swoją wolę i prowadził nas swoją drogą życia. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Czy możesz podpisać się pod tymi słowami? Czy Bóg jest twoim zbawieniem? I to nie tylko w tym ostatecznym sensie, ale w każdym sensie. Czy Bóg jest twoim ratunkiem? Czy potrzebujesz ratunku, bracia i siostro? Czy zdajesz sobie sprawę, że żyjesz w świecie, który w każdym aspekcie robi wszystko, by cię zniszczyć? Czy zdajesz sobie sprawę, że każdego dnia diabeł stawia sidła na twojej drodze? Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś pod presją tego świata, który chce cię uczynić podobnym do siebie, w swej zgubie, w swej nieprawości, w swym cudzołóstwie, w swym grzechu, z tej wrogości wobec Boga i potrzebujesz, by Bóg Ciebie ratował. Każdego dnia potrzebujemy ratunku Bożego, zbawienia Bożego. Czy Bóg jest Twoim zbawieniem? Czy każdego dnia wyczekujesz Jego zbawienia? I zdajesz sobie sprawę, że jeśli Bóg Cię nie uratuje, to się potkniesz, to upadniesz w błoto, to się ubabrasz w grzechu tego świata. To Twoja dusza zazna kolejny cios. To szatan uczyni Ciebie pośmiewiskiem i hańbą dla Królestwa Bożego. Czy Bóg jest twoim zbawieniem? Czy każdego dnia tęsknie wyczekujesz Jego zbawienia? Czy uświadamiasz sobie, bracie i siostro, że żyjesz w środowisku, które jest tobie wrogie? Ten świat nie jest naszym domem i nie jest nam przyjaźnie nastawiony. Jest skażony grzechem, jest upadły, jest wrogi Bogu. Jesteśmy w ciągłym zagrożeniu i każdego jednego dnia, na każdym kroku potrzebujemy Bożego zbawienia. Żeby Bóg nas ratował. Żeby Bóg nas zachował. Żebyśmy nie stali się ofiarą szatana, ofiarą grzechu, ofiarą tego świata. Ale byśmy żyli, czy Jego tęsknię wyglądamy codziennie. Czy ruszamy i sądzimy, że damy radę. Że już jesteśmy dojrzali, że już jesteśmy mocni, że już wszystko wiemy. Że znamy nasze kroki, znamy ten świat, znamy ludzi wokół, znamy zagrożenia. Czy każdego dnia mówimy, Panie strzesz mnie, chroń mnie, ratuj mnie, pomóż mi. Bez Ciebie nie dam rady. Dzisiaj potrzebuję Ciebie, dzisiaj potrzebuję Twojego zbawienia, Twojej łaski, Twojej pomocy. Każdego jednego dnia, każdej jednej chwili. Czy tęsknie Go wyglądamy, czy tęsknie oczekujemy na Niego, czy jesteśmy w stanie radzić sobie bez Niego. Jeśli tak, to się zawiedziemy. To będziemy zawstydzeni, gdyż tylko ci, którzy w Bogu pokładają swą ufność, nie będą zawstydzeni. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Jahwe, Panie. Jahwe jest dobry i prawy, dlatego okazuje. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Czyli w tym aspekcie możesz przyłączyć się do tej modlitwy. Czy przyszedłeś tutaj dzisiaj, czy przyszłaś tutaj dzisiaj z poczuciem, że możesz zbliżyć się do świętego Boga, że nie ma na tobie żadnej plamy, żadnej skazy, że wszystkie Twoje myśli pragnienia, reakcje, słowa i czyny są czyste i dobre i miłe Bogu. Czy może czujesz się w potrzebie, aby Bóg i w tej sferze Ciebie zbawił, aby i w tej sferze Cię uratował? Czy masz świadomość potrzeby Bożego przebaczenia Twoich grzechów, Twoich przestępstw? Czy jesteś świadomy, bracie i siostro, że wciąż mieszka w Tobie grzech, i potrzebujesz każdego dnia podejmować walkę z tym grzechem. I każdego dnia na nowo prosić Boga, aby Ci wybaczył Twoje przestępstwa. Czy czynisz to? Czy modlisz się tak, jak Pan Jezus nas nauczył? Przebacz nam nasze winy. Czy uważasz, że jesteś bez winy? Czy uważasz, że jesteś już doskonały i możesz z Panem Bogiem za Pan brat? Czy rozumiemy naszą grzeszność? I to, że jeśli możemy w ogóle mieć kontakt z Bogiem, to, że w ogóle możemy zwrócić się do Boga i że w ogóle Bóg chce na nas zwrócić uwagę, jest wyrazem Jego ogromnej łaski, Jego ogromnej dobroci i Jego ogromnego miłosierdzia nad nami. I czy przychodząc do Niego, przychodzimy z należną pokorą i z należną bojaźnią i z należną świadomością Panie, przyjmij mnie, mimo że nie jestem doskonały. Panie, zlituj się nade mną. Zechciej mnie słuchać, zechciej ze mną rozmawiać, zechciej mnie prowadzić, zechciej mówić do mnie, zechciej działać w moim życiu, pomimo tego, że nie jestem Ciebie godny. Czy rozumiemy naszą niegodność przed Bogiem i potrzebę Jego wielkiego miłosierdzia nad nami, Jego łaski odpuszczenia nam i uwolnienia nas z naszych grzechów, z mocy tego grzechu, który trawi może życie niektórych z Was. Może potrzebujemy Bożego wyzwolenia, nie tylko przebaczenia, ale więcej oczyszczenia, wyczyszczenia naszych serc. Uwolnienia z tej mocy nieprawości. Tylko Bóg może to uczynić dla pokutującego serca. Dla człowieka, który nie wynosi się, ale który, tak jak tutaj czytamy, z pokorą. Patrząc na dobroć Boga, na łaskę Boga, na miłosierdzie Boga, oto tych pokornych, Bóg prowadzi drogą prawa i uczy swojej drogi. Zauważcie, grzesznikom wskazuje, grzesznikom wskazuje drogę. Nie grzesznikom, którzy chcą trwać w swoim grzechu i chcą czynić swój grzech. Gdyż czytamy, że takimi Bóg się brzydzi. Ale rozumiem, że w tym kontekście tutaj, o którym Dawid mówi, w kontekście Bożego miłosierdzia i Bożego przebaczenia, mowa jest o tych, którzy są świadomi swej grzeszności, którzy są świadomi tego, że nie są doskonali i którzy potrzebują Boga, potrzebują Jego miłosierdzia. I mimo swej grzeszności, mimo właśnie tej całej niedoskonałości, Bóg jest gotów ich prowadzić. Mimo iż nie są doskonali, ale Bóg chce nas prowadzić do doskonałości. Bóg chce prowadzić nas bliżej i bliżej siebie. Bóg chce nas oczyszczać z wszelkiego brudu i z wszelkiej nieprawości. Bóg nie chce nas pozostawić w takim miejscu. Jeśli w Nim ufność pokładamy, jeśli Jego, tak jak ten psalmista nas tutaj, Dawid, prowadzi w tej modlitwie, tak wyzywamy, to mamy Jego zapewnienie, że nie będziemy zawstydzeni, że Bóg nie odwróci się od nas, ale będzie nas prowadził. Bóg będzie do nas mówił, będzie nam wskazywał swoją drogę. Abyśmy mogli Go uwielbić, abyśmy mogli Go uczcić. Zobaczcie, dalej Dawid mówi, wszystkie drogi Jahwe, wszystkie jego drogi są łaską i wiernością. Są wyrazem jego wspaniałości. To słowo łaska tak naprawdę w Starym Testamencie ma bardziej charakter miłosierdzia, miłości, dobroci. Nowotestamentowy charakter łaski jest zupełnie inny od starotestamentowego charakteru łaski. To słowo, które tu jest użyte, oznacza Bożą miłość, Boże miłosierdzie. Wszystkie Jego drogi są takie. Wszystkie Jego działania nacechowane są Jego miłością, Jego dobrocią i Jego wiernością. Dla tych, którzy strzegą przymierza i Jego nakazów, przez wzgląd na imię swoje, Jachwę, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Któryż to człowiek boi się Jahwe. Dzisiaj mamy za mało bojaźni w Kościele, bracia, siostry. Za mało tego właśnie, tej świadomości, jak wielki jest nasz Bóg, jak święty jest nasz Bóg. Za dużo mówimy o człowieku, za dużo mówimy o ludzkich potrzebach, za dużo użalamy się nad człowiekiem i kręcimy się wokół człowieka. Kiedy w centrum winien być Bóg, kiedy winien być wyniesiony w naszych sercach Bóg, a my winniśmy na siebie patrzeć jako na Jego sługi. Winniśmy na siebie patrzeć jako ci, którzy zostali uczynieni dla Jego chwały, dla Jego przyjemności, ku Jego upodobaniu. <śmiech> Powinniśmy bać się Boga, bać się, by Go obrazić, bać się, by od Niego odstąpić, bać się, by żyć polegając na kimkolwiek i czymkolwiek innym niż na Nim samym. Winniśmy się tego bać. Poczytamy, że ci wszyscy, którzy to czynią, będą zawstydzeni. Przyjdzie dzień, że będą tego gorzko żałować, że okryją się wstydem i hańbą. Wszyscy, którzy nie mają Boga na pierwszym miejscu. Któryż to człowiek boi się Jachwę, boi się Boga, boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. Tutaj mamy wynik takiej postawy bojaźni takiego człowieka. Bóg uczy swojej drogi. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo Jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem, kontakt z żywym Bogiem, kontakt z Jachwem mają ci, którzy się Go boją. Którzy się Go boją. Ci mają z Nim społeczność. Nie ci, którzy najgłośniej krzyczą. Nie ci, którzy jakieś harce odstawiają. Nie ci, którzy sobie coś wmawiają. Ale ci, którzy w sercach mają prawdziwą bojaźń przed Bogiem, którzy drżą przed Nim i czczą Go, ci mają z Nim społeczność, ci mają z Nim kontakt, ci mają relacje. On też obwieszcza im swoje przymierze. Z takimi Bóg zawiera przymierze, którzy się Go boją. Bracia i siostry, potrzebujemy przyjść do Boga w bojaźni. Potrzebujemy modlić się, aby każdego razu, każdego dnia i każdej jednej godziny Boży Duch Święty strzegł naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, pomagając nam pamiętać o naszym Bogu na wszystkich naszych drogach. Potrzebujemy przychodząc i tutaj modlić się, aby Bóg się nam objawiał w swojej chwale, w swojej mocy, w swojej dobroci, w swojej miłości, w całym swym cudownym charakterze. Aby nasze serca były przejęte świętą bojaźnią, świętą miłością do Niego, świętym zaufaniem do Niego, świętą radością do Niego. W Nim. On musi być w centrum, bracia, siostry. Wtedy się nie zawiedziemy. Wtedy nie będziemy zawstydzeni. Jeśli cokolwiek innego uczynimy naszym bożkiem, zawiedziemy się. Będziemy tego gorzko żałować. Będziemy się tego wstydzić. Ale ci, którzy pokładają swoją ufność Bogu, nie zaznają wstydu. Nie zaznają wstydu. Powstańmy proszę do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, za słowa tego psalmu, które pozwalają nam przypomnieć sobie, jaką powinniśmy mieć postawę przed Tobą. Pomagają przypomnieć nam nasze miejsce i Twoje miejsce. Boże kochany, wybacz nam, wybacz nam wszelkie nasze przewinienia, wszelkie nasze odstępstwo od Słowa Twego, od posłuszeństwa Tobie, od miłości do Ciebie, od ufania Tobie. Wybacz nam, Panie, wybacz nam, prosimy, wszelkie poleganie na sobie samych, na innych ludziach. Wybacz nam, Panie, wszelkie błądzenie i zastępowanie Ciebie jakimiś fałszywymi bożkami. Wybacz nam, Panie. Oczyść nasze myśli, oczyść nasze serca, odpuść nam wszelko i wszelki nasz grzech, wszelką naszą winę zmasz, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie w pokorze i z wdzięcznością, polegając na Twojej łasce, na Twoim miłosierdziu, na Twojej dobroci. Daj nam i dzisiaj doświadczać tej przemiany, której potrzebujemy, aby nie żyć według ciała, aby nie żyć według modły tego świata, aby nie naśladować tego ducha, który działa w synach opornych. Ale żyć, Panie, z Tobą, w bliskim przymierzu, w bliskiej społeczności z Tobą, doświadczając mocy i prowadzenia Twego Ducha, zwycięstwa nad grzechem, zwycięstwa nad pokusami złego, zwycięstwa nad słabością naszego ciała i presją tego świata. Panie, jakże potrzebujemy Ciebie. Tylko Ty jesteś naszym zbawieniem, tylko Tyś naszym ratunkiem, tylko Tyś naszą nadzieją. Daj, aby nie były to tylko puste słowa w naszych ustach, ale daj nam, Panie, serca, które ufają Tobie, polegają na Tobie i korzą się przed Tobą, uznając Twoją wielkość i Twoją moc i naszą słabość i naszą nędzę i naszą potrzebę Ciebie każdego, każdego jednego dnia, każdej jednej chwili naszego życia. Otwórz nasze oczy, Panie. Otwórz nasze oczy, abyśmy nie byli ślepi. Zachowaj nas od drogi śmierci, a prowadź nas drogą życia, Wskazuj nam drogę, którą mamy iść. Ucz nas, Panie, praw Twoich. Kształtuj nasze serca. Prosimy, potrzebujemy Ciebie, Panie. Prosimy o Twoje błogosławieństwo nad każdym z nas na tym miejscu. Prosimy o nasze dzieci. Prosimy, Panie, o każdą jedną osobę w potrzebie, która dzisiaj tutaj przyszła. Potrzebuje Twojego zbawienia. Zlituj się, Panie. Okaż Twą łaskę, okaż Twą pomoc. Prosimy też o tych wszystkich, których nie ma tu z nami. Panie, tych dotkniętych chorobą, tych, którzy są w jakikolwiek sposób zaatakowani przez złego, potrzebują Twojego zbawienia, Twojej pomocy. Wołamy za nimi, Panie, pomóż im. Prosimy szczególnie o Piotra Szymczyka, Joanie, abyś miał szczególny opiece, kiedy Piotr ponownie trafił do szpitala. Panie, miej go w swojej opiece. Pomóż też Ani. Panie, okaż im szczególną łaskę i Twoją pomoc w tym trudnym czasie. Prosimy, drogi Boże, prosimy o Twą łaskawą pracę w sercach każdego z nas. I daj nam uwielbić Ciebie i bardziej umiłować Ciebie niż nasze własne życie. Niechaj Twój dobry duch działa w naszych sercach przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.